Zegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła siódma. Karolina Kozieńska, zapraszam na serwis. To miały być święta wielkanocne bez rakiet i dronów na Ukrainie. Rosja zdążyła już złamać obietnicę zawieszenia broni. Węgrzy poszli do urn, Fidesz, Wiktora Orbana walczą o utrzymanie Władzy. Płyty i artyści Polskiego Radia z szansami na najważniejsze nagrody branży muzycznej Fryderyki. Rosjanie po raz kolejny pokazali, że za nic mają dane słowo. Ograniczyli ataki na Ukrainę, ale naruszyli ogłoszone przez siebie zawieszenie broni z okazji prawosławnej Wielkanocy. Nadzieje Ukraińców na spokój, chociaż w święta, okazały się płonne.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 Premier Donald Tusk przestrzega przed rosyjskimi działaniami na Zachodzie. Podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że konflikt ze Wschodem to nie tylko działania zbrojne na ukraińskim froncie. Tak, to jest wielki dramat nie tylko narodu ukraińskiego. To jest ta wielka stawka, która towarzyszy Ukraińcom, ale to jest też wielka stawka o takim ciężarze geopolitycznym także dla nas i dla całej Europy. Ale ta konfrontacja między Wschodem i Zachodem, ta codzienna agresja ze strony Rosji. To także konfrontacja wewnątrz naszych narodów, naszych społeczeństw, naszych państw. Na zachodzie, w Polsce i w Europie. Premier podkreślił, że Kreml otwarcie mówi o odbudowie Imperium Rosyjskiego. Pytanie tylko, w jakich granicach? Godzinę temu Węgrze ruszyli do urn wyborczych. Pytanie czy premier Viktor Orban straci władzę po 16 latach. Sondaże wskazują na wygraną opozycyjnej partii TISA Pitera Madziara. Zdaniem Mogorzate Bonikowskiej z Centrum Stosunków Międzynarodowych, nawet jeśli dojdzie do zmiany władzy, bardzo trudno będzie przywrócić Węgry do funkcjonowania sprzed ery Orbana, bo w czasie jego rządów zbudowano mocny układ interesów układ towarzyski, układ zależności, współzależności personalno-biznesowych, który będzie się bardzo mocno bronił przed jakąkolwiek zmianą, no bo on jest beneficjentem tego obecnego ułożenia się. Więc ktokolwiek by nie przyszedł po Orbanie do władzy na no Węgrzech, będzie miał ogromnie trudną sytuację i może sobie złamać na tym zęby. Większość obserwatorów uważa, że wybory na Węgrzech będą miały znaczenie nie tylko dla samych Węgrów, ale dla całej Europy. Tatrzański Park Narodowy uruchomił pilotażowe przejazdy elektrycznymi busami między Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem, a tym w Dolinie Kościeliskiej. Pojazdy kursują dwa razy dziennie w obie strony. Przejazd jest bezpłatny dla tych, którzy kupią bilet na zwiedzanie, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Wystarczy wejść na stronę internetową, kupić bilet online na wystawę w Centrum Edukacji w Dolinie Kościeliskiej. Tam jest specjalna pula takich biletów. Odjazdy z Zakopanego o godzinie 8.30 oraz o godzinie 9.30. Pilotaż potrwa do piątku. Od jego wyników zależy, czy elektryczne busy będą jeździły w okresie wakacji. Płyty i artyści Polskiego Radia mają szansę na najważniejsze nagrody branży muzycznej, czyli Fryderyki. W kategorii Jazz, eksperymentalny, współczesna muzyka, improwizowana nominowana została płyta Agi Derlak, Neurodivergent, wydana przez Polskie Radio. W kategorii Kompozytor Roku nominowany został Włodzimierz Nachorny, który w ubiegłym roku nagrał album Bliskość Ciszy, wydany również przez Polskie Radio. Wagę tych nominacji podkreśla dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, Juliusz Kaszyński.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 Laureatów poznamy dziś wieczorem gala o 20 w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na sport i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Gra się do ostatniego gwizdka sędziego. Wczoraj tę starą piłkarską prawdę na własnej skórze odświeżyła sobie Legia Warszawa. W ostatniej akcji meczu straciła bramkę na 1-1 w meczu z Górnikiem Zabrze i zamiast trzech dopisała sobie w tabeli tylko jeden punkt. Trener Marek Papszun po meczu patrzył jednak na pozytywy. Jeżeli nie wygraliśmy, no to dobrze, że jest ten punkt, bo nie wiadomo ile to będzie w ostatecznym rozrachunku ważyło. No I cenne jest też to mimo wszystko, że budujemy taką serię bez porażek, aczkolwiek no, brakuje nam tych trzech zwycięstw, gdzie były remisy i z naszej perspektywy mogliśmy wycisnąć więcej. W tabeli ścisk niemiłosierny również ze sprawą wczorajszych wygranych po 1-0 widzę Waster Maliką i Zagłębia z Radomiakiem. Dzisiaj Krakowie gra z Arką, Motor z Rakowem, alech z GKS-em. Za granicą na autostrady do mistrzostwa wjechała Barcelona, która 4-1 do 1 wygrała w derbach z Espaniolem, podobnie Bayern, który 5 do 0 rozwalcował Sankt Pauli. Za to mocno swoją sytuację pokomplikował Arsenal, który na własnym stadionie 1 do 2 nie dał rady bomów. Polało też Milan, który aż 0-3 do 3 przegrał z dudinezę. Warto wspomnieć również o cennej wyjazdowej wygranej Juventusu 1 do 0 za talantą. Dużą wagę będzie miał także w finał turnieju ATP Rangi 1000 w Monte Carlo. Spotkają się w nim Janik Sinner i Carlos Alcaraz, a stawką będzie, poza trofeum, splendorem i wielkimi pieniędzmi, miano rankingowej jedynki. Początek zaplanowano na godzinę 15. Ogrę w turnieju finałowym Billie Jean King Cup walczyła w Gliwicach reprezentacja Polski i niestety, mimo wyrównanej walki w poszczególnych meczach, przegrała z Ukrainą 0-4 do 4 i pożegnała się z rozgrywkami powietrzem żegnają się za to opony w rajdzie Chorwacji. O trudnych warunkach na trasie czwartej rundy Mistrzostw Świata w WRC mówi Kajetan Kajetanowicz. Wspólnie z pilotem Maciejem Szczepaniakiem aktualnie 13 w klasyfikacji generalnej rajdu. Cieszę się, że mamy coraz lepsze tempo, natomiast oczywiście Festiwal Kapci również dopada nas. Bardzo trudne te odcinki dla opon są, bo mamy po prostu szutrowy rajd. Ale patrząc na to, jakie problemy mają też inni, jakoś nas to bardzo nie przejmuje. Dzisiaj do przejechania ostatnie cztery odcinki specjalne. Pozycji lidera bronić będzie kierowca Hyundai'a Thierry Neville. A jeszcze przez godzinę będą obowiązywały ostrzeżenia przed przymrozkami, głównie w centrum na południu i wschodzie. A w ciągu dnia sporo słońca w całym kraju, tylko na zachodzie i wschodzie. Może przelotnie popadać. Najchłodniej na Półwyspie Helskim tylko 6 stopni na pozostałym obszarze od 9 do 15.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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa raz jeszcze. Jak premiery w muzycznych rozmowach, to zawsze w wielkim stylu. 27 marca 2026 roku odbyła się premiera najnowszej płyty Joachima Menzla, to solowy album Etno Machina. I to autorski projekt oparty w całości na brzmieniu liry. A zatem najpierw niech zaśpiewa rzeka. Rzeko Płyń z płyty Etnomachina, Joachim Mencel i jego fenomenalna lira korbowa. O tej lirze rozmawialiśmy co jakiś czas, ale dzisiaj myślę, że przywołamy tę historię, bo jest ona fascynująca, no i fascynująca jest sama opowieść o budowie tej liry. No ale najpierw oficjalnie witam Cię pięknie, ja Achim Menzel, Ja również Ciebie witam witam wszystkich słuchaczy. Pianista, kompozytor, producent muzyczny i prekursor właśnie wykonywania współczesnego jazzu na Lirze Korbowej, profesor Akademii Muzycznej. O Tobie niektórzy piszą, że jesteś romantykiem polskiej pianistyki jazzowej. Czujesz się romantykiem jazzu? Myślę, że jestem w stanie się z tym jakoś skonfrontować i utożsamić. Co rozumiesz przez, ty, przez to określenie, ty jako ty? Cóż, myślę, że to ch chyba chodzi o, o taki specyficzny y, zmysł melodyczny, który w sobie staram się pielęgnować. Nie? Myślę też, że próbuję, by moja muzyka nie była taka bardzo ofensywna, żeby była jakby głęboka. No a oprócz tego jestem fanem Fryderyka Chopina, oczywiście. <śmiech> który też wybrzmiał w sygnale naszym wygrany przez Janusza Olejniczaka. Wspaniałego Janusza. Jak najbardziej tutaj też chodzi o pewną myśl taką i umiłowanie sztuki ludowej na przykład o, o tradycję, o, o instrumenty ludowe. Przecież tak na dobrą sprawę Lira Korbowa jest ludowym instrumentem i trochę go tak traktuje, prawda? Ponieważ on nie, nie zaistniał w muzyce klasycznej w szerszych gremiach. No wiadomo, że gdzieś tam w Mozart w operach pisał również na Lirę Korbową, ale to jakby wyszło z użycia, z tego względu, że no, lira była zawsze jakaś taka cichutka, trudno się przebijała, ja tutaj mam do dyspozycji prąd elektryczny i przystawki różne i elektronikę, więc próbuję nawet na lirze grać w większych zespołach nawet, z perkusistami, więc teraz jest na to szansa, by publiczność mogła tą lirę rzeczywiście usłyszeć, docenić. Widzę przed oczami takie pantarei one skłaniają, ten przynajmniej utwór, do takiej medytacji. Miałeś w głowie też, ta muzyka ma zatrzymać, trafić głębiej do źródła? Po części tak, aczkolwiek yy, ja trochę traktuję moją przygodę z Lirą jaką pewnego rodzaju podróż. Ja gram na niej od kilkunastu lat. Nie wiem, czy to długo, czy krótko. W każdym razie to jest jakby pewną podróżą dla mnie. Próbuję znaleźć miejsce dla jej dźwięku w różnych zespołach, w różnych składach. No tutaj mm. mamy do czynienia z, z lirą z, solo, czy z, z lirą jakby wielokrotnie nakładaną na siebie, bo te nagrania zrobiłem metodą overdubingu. Ale z, odpowiadając na twoje pytanie, rzeczywiście sama muzyka, czyli to, co słyszymy, no to jest jakaś taka suma różnych przeżyć, różnych doświadczeń moich osobistych. Oczywiście i z muzyką, czy szerzej z życiem, z, z duchowością. I to miałem jakoś w głowie, żeby, żeby muzyka była głęboka, żeby jakoś pogłębiała te odczucia, nie? czy u mnie, czy u, u słuchaczy. Bardzo uważałem, żeby tutaj się nie popisywać. O, żeby się nie popisywać, żeby nie było tej takiej wirtuozerii bez, bez sensu, tylko żeby wszystkie te akordy były właściwie umieszczone i żeby powodowały pewien pokój, spokój u słuchacza. To, to miałem rzeczywiście. To prawda. Taki jest efekt, no ja mogę mówić za siebie, ale rzeczywiście taki spokój i taki relaks, który motywuje do tego, żeby pomyśleć gdzieś tam głębiej. No jeszcze, I bardzo jest wizualna. Jeszcze, jeszcze następne uczucie, które chciałem wydobyć, to pewnego rodzaju zakłopotanie. Ponieważ niektóre dźwięki które wykonuje naliżone, rzeczywiście imitują inne instrumenty. Niektóre na skutek wykorzystania właśnie elektroniki nie samego zadziwiły. Nie sądziłem, że tak dziwne dźwięki są w stanie wyjść z tego mojego instrumentu. I tutaj myślę na przykład o utworze Syreny. Właśnie, bo potem nazwałem ten utwór Syreny, bo sko skojarzyło mi się z Syrenim śpiewem. Szczerze mówiąc, to był kolejny utwór, o którym pomyślałam i teraz go zaprezentujemy właśnie ze względu na to, że tak naturalnie, skoro płynąca rzeka to syreny, chociaż nie wiem, czy w rzece też były syreny, to jeszcze ustalimy, ale te dźwięki, które mogą Państwo wysłyszeć w tym utworze, są no właśnie zupełnie syrenie. Ale zanim, zanim zaprezentujemy ten utwór, chciałabym cię poprosić, żebyś jeszcze wytłumaczył słuchaczom, czym jest overdubbing. To jest technika używana w studiach nagraniowych. Dotyczy wielośladowej rejestracji dźwięku poprzez kolejne osoby czy instrumenty, tak jak w tym wypadku, poprzez po prostu kolejne partie liry korbowej. Nakładane na siebie, razem sumują się potem w tak zwany miks, miksowanie. No i to jest to, co słyszymy. Ty wykorzystujesz również tę metodę na koncertach. Tak, co prawda mhm. póki co grałem właśnie takie koncerty, gdzie używałem urządzenia, które nazywa się looper, czyli tworzy pętlę taką czasową, y, gdzie tam można nakładać jedną partię instrumentu na drugą. Y, Natomiast jak będzie wyglądać koncert z, z tym programem, to jeszcze dokładnie a, to nie wiem, zagadka. ponieważ Aha. najpierw myślałem, że ten cały program będzie tylko jakby egzystować w, w postaci płytowej, tylko w postaci nagrania samego, a teraz niektórzy moi koledzy namawiają mnie do tego, żebym jednak postarał się z, z, spróbować zrobić z tego koncert. Nie wiem, sam Luper do tego nie wystarczy. Myślę, że będę musiał jeszcze może wykorzystać jakieś inne urządzenia, a do pełnego koncertu, no mam taki pomysł, żeby powiązać brzmienie liry z obrazem, bo wtedy myślę, że to będzie takie bardziej komplementarne i może ciekawe. Wizualizacje w czasie koncertu tak. to mhm. jest w tej chwili bardzo popularny pomysł, ja go zwłaszcza właśnie zauważyłam wśród muzyków jazzowych. Co prawda no, uczestniczę w, na przykład w, w przedstawieniach y, Teatru Klasyki Polskiej, gdzie w spektaklu nerwy również są y, wizualizacje różnego rodzaju i to jest y, dość ciekawe. Ale myślę, że muzyk sam na scenie, prawda? Gra raczej na siedząco, więc... Y... A my jesteśmy obrazkowym <śmiech> społeczeństwem w tej tak, chwili. Tak, ale samo brzmienie liry jest takie bardzo filmowe. Tak? To Oj, tak. Ja tak to u, uważam i y, myślę, że jakieś takie y, bardzo dyskretne y, wizualizacje, y, takie, które nie będą odciągać od samego brzmienia liry, tylko właśnie w drugą stronę, że będą w stanie pomóc się skupić na muzyce, byłyby znakomite. Syreny czy słyszeli państwo te przedziwne dźwięki? Rzeczywiście sam się dziwiłeś, jak lira zaczęła do ciebie mówić głosem syren. No tak, może sam byłem nawet trochę zakłopotany. Co to jest, prawda? Co to za dźwięk? Co to jest? Eksperymentowanie. Tak, i dużo eksperymentowania. Zresztą tak eksperymentalnie do, do liry podchodzę, no i przede wszystkim eks eksperymentalnie do elektroniki. Co prawda tutaj można, to powiem szczerze, przesadzić mocno. Zresztą jak już słyszę taki dźwięk, w którym w ogóle liry nie słyszę, to jednak się cofam. Wiem, bo, bo myślę, że sama lira, sam dźwięk jest tak humanistyczny, że ludzki po prostu, bardzo przyciągający po prostu, że, że nie chce go zniszczyć, prawda? Tak Elektronika. Jak, tak, tak. Czyli no. wracamy do tego twojego romantyzmu. No tak, tak. Chociaż jeśli zdarzają mi się takie dzikie dźwięki, bo w zasadzie lira to jest dziki instrument, no to też jest, tak to możemy nazwać, że to jest też dźwięk romantyczny, ponieważ no jest bardzo ludowy, jest bardzo taki pierwotny, prawda? Tańczę w duszy. Kiedyś taką płytę nagrałem Artisena. Tak. To jest chyba pierwsza taka płyta, na której Lira zagrała właśnie. To tam y, rzeczywiście skomponowałem same tańce takie, które... Tak chciałem, żeby, żeby ta dusza tańczyła, bo fizycznie do większości utworów zatańczyć nie można, ponieważ są w bardzo dziwnych metrach. <gry> ta płyta to podróż do utraconego świata. Pozostaje taką refleksją porywającą umysł. No to jestem onieśmielony, bo to duży komplement dla mnie. Lira korbowa jako instrument, myślę, że tak przy końcu XIX wieku, łącznie z popularnością akordeonu, znikła z widzenia. I to już był absolutny zmierzch lirników, którzy teraz się jakoś odrodzili. Prawda? A no właśnie, jak, skąd ta miłość do liry wzięła się u ciebie? Ja kiedyś grałem na skrzypcach. No i już nie potrafię grać na skrzypcach. Niestety trzeba naprawdę bardzo dużo ćwiczyć. Nie byłem w stanie utrzymać tej umiejętności. Natomiast takie, coś takiego jak kontakt z, ze struną, która brzmi... No, był mi jakoś tam potrzebny, bo grając na fortepianie wydobywamy dźwięk, naciskamy klawisz, słyszymy ten efekt, czyli ten dźwięk, który wychodzi z instrumentu i w zasadzie już potem nie jestem w stanie na niego jakoś wpłynąć. Wpłyn wpłynąć prawda? Jedyne, co mogę, to po prostu puścić klawisz, a on wtedy przestaje grać. Dla mnie fortepian jest absolutnie pierwszym w ogóle instrumentem, prawda? Kocham fortepian, absolutnie. W fortepianie też to jest piękne, że właśnie już potem nic nie można zrobić, nie? Że po prostu słyszymy ten dźwięk i no i tyle. Natomiast jest jakaś druga strona mojej osobowości, która potrzebuje czegoś innego. I jeśli byśmy posłuchali mojej muzyki na fortepianie i mojej muzyki na liże, to jest zupełnie co, tak jakby dwie... Dwie osoby do, grały. Dwie osoby, tak. Przeciwna strona. Mhm. mnie samego i... Czy ty kiedyś poczułeś taką potrzebę, ciekawość? O Lirze wiedziałem już dawno. Myślę, że gdzieś w dziewięćdziesiątych latach, kiedy kupiłem sobie sampler, wpadły mi w ręce sample Liry Korbowej. Akurat to były sample rytmów na Lirze. I tak mnie to zafrapowało, że stwierdziłem, że a kiedyś sobie kupię lirę i zobaczę, jak to jest. No ale oczywiście życie, koncerty, koncerty projekt. Tak, aż właśnie do wspomnianego przeze mnie projektu Artisena, kiedy najpierw napisałem wszystkie utwory na tą płytę i potem stwierdziłem, że rzeczywiście potrzebuję pewnego ludowego głosu, takiego tradycyjnego instrumentu. Wtedy stwierdziłem, no tak, przecież ta lira byłaby tu wspaniała. No więc... Zamówiłem lirę, czekałem tam rok czy dwa chyba, pożyczając inną lirę, ucząc się grać, no i... czy ty uczyłeś się, szukałeś jakiegoś mistrza? O tak, o tak, tak, bo myślę, że jest potrzeba, żeby zobaczyć, jaką muzykę się gra na lirze, prawda? Więc, tak jak, nie wiem, dla fortepianu, to trzeba przerobić, da von te i tak dalej, prawda? Tak na lirze no, y, trzeba zobaczyć, y, jak grają na Węgrzech do tańca na przykład, w jaki sposób gra się te pieśni dziadowskie, w jaki sposób melodie galicyjskie z Galicji Hiszpańskiej. Jak to jest grane i na czym ta specyfika liry polega, co można na niej wykonać właśnie w taki tradycyjny sposób, nie? w jaki sposób historia liry narzuciła rodzaj wykonywania muzyki na tym instrumencie. Czy na Węgrzech, czy właśnie w tej hiszpańskiej Galicji lira jest takim instrumentem używanym do dzisiaj, takim dosyć oczywistym? Tak, myślę, że na Węgrzech to nie jest, na całych Węgrzech, myślę, że to gdzieś w dwóch powiatach. Natomiast w Galicji jak najbardziej, w Santiago de Compostela lirnicy czasami są nawet na ulicy widziani, po prostu jako muzycy uliczni. Jest to bardzo popularny tam instrument, a, no a w tych krajach Hiszpania czy Francja, czy no ch chociażby Austria teraz, no to tam mieszkają tacy naprawdę wirtuozi, mistrzowie tego instrumentu, którzy grają na tym instrumencie od dziecka, Valentin Clastirier, Francus, czy Matthias Leibner w, w Wiedniu. Właśnie u tych dwóch brałem lekcje, znaczy u Mathiasa brałem lekcję, z się spotkałem, on też mi przesłał swój podręcznik do gry na liże. No myślę, że Matias najbardziej mi pomógł właśnie jeśli chodzi o technikę prawej ręki, bo to było dla mnie problemem. No i po tych lekcjach naprawdę myślę, że jakoś rozwinąłem. Wciągnąłeś się w tę naukę Liry. Tak, no bo, to, bo okazało się właśnie, że przez to, że wcześniej grałem na skrzypcach, jest to jakoś mi bliższe, prawda? Próbowałem kolegom pianistom dać lirę, ale co? to zupełnie nie wychodzi. Nie, no jak się patrzy, to no prawą ręką niby tam to na poty... jest, Niby to jest y, instrument klawiszowy, ale to jest... Im mocniej się naciśnie klawisz, tym dźwięk jest wyższy. I to jest w ogóle bardzo trudne, ponieważ nie ma czegoś, nawet yy, grając na skrzypcach, ma się to oparcie. Jak, jak już znajdziemy właściwą wysokość, to palec opiera się o, o gryf. Tutaj trzeba grać w powietrzu, nie? No i to też jest niebezpieczne, ponieważ jeśli się dokładnie nie słyszymy, to po prostu możemy bardzo fałszować. A ten instrument, który zamówiłeś, to była taka wypadkowa różnych instrumentów? Twój własny pomysł na to, czego potrzebujesz? Ja na chyba pierwszych takich warsztatach lirniczych, na których byłem, spotkałem Stanisława Nogaja, wspaniałego lotnika, yy, u którego potem tą lirę zamówiłem pierwszą i teraz już mam dwie liry od niego, myślę, że. On po prostu różne możliwości przede mną budowy takiej liry przedstawił i no, ja po prostu wybrałem taką, która naprawdę mi się podoba. Może to nie jest jakby instrument, który ma, nie wiem, bardzo wiele strun, bo moje liry mają sześć strun tylko, a już grałem na takich, które mają po kilkanaście. Niemniej jednak te sześć strun w moim wypadku to i tak jest dużo, powiem szczerze, bo to o, tutaj w, w takim... w taki pracy scenicznej, to trzeba cały czas dbać o te struny. One mają takie nawiki z waty i po prostu o każdą strunę trzeba dbać. Często w środku utworu muszę podstrajać tą lirę. Ona jest taki, on jest tak jak powiedziałem, instrument ludowy, czyli zupełnie dziki, taki, który nie można nastroić i już, prawda? Bardzo mi się to podoba ze swoim własnym charakterem. Och tak, ma. Och, to, no to jest charakter instrumentu. Ja to to czy... jeszcze do tego wrócimy. Czy długo trzeba próbować, zanim usłyszy się, że z liry można wydobyć podmuch wiatru, zaimprowizować podmuch wiatru, no żeby tak. usłyszeć ten wiatr w muzyce granej na liże. No tak, no czasami coś takiego wyjdzie i potem... Yy, to tytuł. <laughs> Ty, <tytuł>. tak, <laughs> tak, tak, tak. No to w takim razie posłuchajmy jak wieje wiatr na liże. Wieje wiatr. Czy państwo słyszą ten wiatr, który tak przemyka pomiędzy czubkami szczytów górskich, a kosodrze kosodrzewiną? No, wiatr wieje, kiedy chce. <laughs> to też był taki, taka płyta, tiebreak. Jedna z pierwszych płyt zespołu tiebreak. No ten wiatr wieje, kiedy chce, ale sercem to chyba bliżej gór tobie. Bez gór nie mogę, nie mogę żyć. Ostatnio co tydzień musiałem wyjeżdżać w góry. Po Skąd tak, te teledyski oczy. i do utworu właśnie rzeka, rzekopłyń jest teledysk i do jeszcze jednego utworu. I one są ściśle powiązane z takimi górskimi obrazami. Do Uwielbiam typu. narty na przykład. O, biegówki czy zjazdówki? <śmiech> zjazdówki i rower latem też w górach. I w górach. Bardziej, tak, i szlaki górskie. Uwielbiam. I w tej muzyce pobrzmiewa ten górski klimat przynajmniej i ja. Jeżeli państwo czują się tacy naprowadzeni albo mylnie sterowani, to zachęcamy, żeby każdy usłyszał to, czego potrzebuje w tej muzyce. Joachimie, czy twoja lira ma, ma swoją własną osobowość dziką? Tak, Trochę? Bo tak, mam wrażenie, tak. że każdy instrument ma duszę. Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale była taka bardzo śmieszna sytuacja, że na jednym koncercie, tak mówiłem o tej lirze, że w pewnym momencie powiedziałem, no to jest moja ukochana lira, ale to nie jest moja żona. Ja akurat moja żona była wtedy na <głos> widowni. Co na to, batka? I ktoś za nią siedział i ktoś powiedział... No nie żona, ale kochanka pewnie. <laughs> czułością, czułością. czułością. Ale to myślę, że to wszystkich muzyków no tak. dotyczy. Jak ja widzę, widzę jakiś instrument klawiszowy, tak jak tutaj mamy w studiu, proszę bardzo, dwa pianina, aż to Jedno, już od razu, od razu już myślę o tych dźwiękach, które one mogą wydawać. wydawać. Tak. Ale to jest coś takiego, że jak wchodzi muzyk, pianista, czy ktoś, kto grał na pianinie, fortepianie, to z taką czułością tak połaskujemy no e, tak, te pianinę bo to takie, taka dodatkowa osoba tutaj. Twoje liry mają imiona? Nie, nie, nie. Aż tak personalnie ich nie traktuję. Czy masz poczucie, że swoją grą, działalnością, tą popularyzacją liry, jakbyś pisał historię, taki dodatkowy element w historii muzyki polskiej? Nie rozrywkowej bynajmniej, tylko takiej coś pomiędzy klasyką a jazzem. No to jest, tu używasz yy, wielkich styl. słów, nie? No więc to yy, myślę, że to jakby czas z, zweryfikuje. No Ale myślę, czujesz, że... że piszesz jakąś historię muzyki, kartę yy, muzyki? To znaczy rzeczywiście jeśli chodzi o, może nie o samogranie na lirze, ale o tworzenie jakiejś określonej muzyki na lirze, myślę, że to jest rzeczywiście coś nowego. W większości lira jednak istnieje tylko w na przykład muzyce renesansowej, czy właśnie w tych balladach dziadowskich, o których mówiliśmy, czy właśnie w takim świecie folku jako takiego. Tutaj moje rozumienie tego instrumentu no jest związane z, z moją historią, z, jakby z doświadczeniami mnie jako muzyka, jako kompozytora. Pisałem muzykę już no, nie wiem, w różnych stylach, prawda? O tak. Co też jest, myślę, takie no, nieoczywiste. Przeważnie, kompozytorzy jednak trzymają się jakiejś jednej gałęzi, natomiast no, mi się zdarzyło na, na przykład pisać muzykę w stylu afrykańskim dla zespołu Afrykańczyków na przykład. Nie? Potem na przykład tworzysz takim... i komponujesz do zespołu New Life M. Tak. I tam piszę piosenki. Dla Ewy bym Napisałem całą płytę wspólnie z nią. Prawda? Napisałeś Kiedy... oratorium przepiękne o świętym Franciszku. O świętym Franciszku, tak. To też było na orkiestrę z kolei i na zespół New Life M. prawda I Napisałem kantatę. już ja mi wszystko, wszystko wyjaśniła. wyjaśniła. I to na przykład w tej kantacie już tam jest wiele różnych stylów. Bo, bo zarówno pisałem muzykę jazzową, pisałem też pieśni góralskie dla zespołu góralskiego, który tam był. prawda Czyli ja to wszystko robię dlatego, że rzeczywiście ta tak zwana muzyka świata mnie bardzo obchodzi, prawda? Teraz mamy trio, Ibrahim Trio, który wykonuje etno jazz taki blisko-wschodni właśnie ze z wspaniałym wokalistą, muzykiem, który gra na instrumencie Oud, Wasimem Ibrahimem. Mhm. W zasadzie ta muzyka korzeni, myślę, że tak, to jest chyba klucz. To jest coś, co mnie bardzo zawsze poruszało i chyba w tej lirze również to mnie najbardziej poruszyło. Natomiast to, co gram na lirze, to nie jest właśnie tylko i wyłącznie muzyka, jaką wcześniej gdzieś tam ktoś na lirze zagrał, tylko jakby próbuję te wszystkie doświadczenia tutaj zsumować. Czy ty widzisz, albo masz takie doświadczenia, że ktoś po koncercie podchodzi, mówi o tym, że ten dźwięk liry to jest jak część nasza gdzieś pierwotna, taka słowiańska, tak jak dźwięk akordeonu, że to nawet jak nie znamy tego instrumentu, to czujemy gdzieś tam w środku, że to jest nasze. Miałem takie głosy. Myślę, że sam dźwięk bardzo ludzi porusza. Czasami no właśnie jakaś jedna nuta, to jest coś, coś niezwykłego, prawda? No, lira też jest jedynym instrumentem w swoim rodzaju, prawda? Żaden instrument nie ma tak długiego smyczka, nie? Który można po prostu, poprzez to, że ma właśnie korbę i to koło. Jest tak jakby smyczek, prawda? To jest instrument strunowy. Sprzyja to takiemu właśnie słuchaniu, bardzo wnikliwemu. Myślę też, że może pomagać w jakiś tam mhm. sposób. Nie chcę dużych słów... W e, jakichś głębokich przeżyciach albo medytacja W medytacjach, tak. No, Chciałbyś, żeby, żeby no, takie też to było cel? uzdrawiające, tak, no przecież po to Aha. robimy <laughs> muzykę, nie? żeby ulepszać świat jakoś, no, żeby pomagać ludziom też, żeby, no, żeby też wprowadzać pokój, no. I spoglądać teraz, w tak, niebo. Teraz, teraz mamy tyle tych wojen. Przecież no nie możemy tworzyć muzyki wojennej za bardzo w tym momencie. To zagrajmy sobie Ursa Minor. Spójrzmy w, w niebo, w gwiazdozbiór. Mały wóz, gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie wiedział. Ursa Minor, Joachim Mencel, patrzy w niebo. Joachimie, a tak niesymbolicznie rozmawialiśmy w trakcie tego utworu o tym, że takiej muzyki, jeżeli gra się na emocjach publiczności, obserwuje się publiczność, to można wykorzystać muzykę w różny sposób, również do manipulacji Emocjami publiczności. Trudny temat. Trudny. trudny temat. Myślę, że. Ojej. Widzisz to? No, widzę, widzę jak najbardziej, bo można siebie wypromować, prawda? Można traktować muzykę. No Ja jestem wykładowcą akademickim, więc próbuję moich studentów jakoś uwrażliwić na to, ale muzyka to jest zbyt, jest zbyt piękną sztuką, by traktować ją w taki partykularny sposób, by ją wykorzystywać właśnie, czy do, nie wiem, promocji samego siebie, czy do manipulacji publicznością, prawda, czy do wzbudzania, na przykład przecież można do wzbudzania agresji, prawda. Jest to coś, co rzeczywiście istnieje w dzisiejszym świecie, no nie wiem, ja to widzę, na przykład w różnych nie, w filmach dla dzieci, w jaki sposób są oprawiane muzyką i Myślę, że dzisiaj tych zabiegów jest zbyt dużo i musimy się jakoś ostrzegać przed tym. No to właśnie ostrzegamy przed tym, żeby rodzice byli również wrażliwi mhm. i mieli wyostrzony słuch na dźwięki, które powstają do bajek dla dzieci. Tak przy okazji płyty, bo bynajmniej nie dzieje się to na płycie, etnomachina, najnowsza płyta Joachima Mencla. Ale pomyślałam sobie, że nigdy nie rozmawialiśmy o projekcie, który powstał trochę wcześniej, więc korzystam z okazji. Projekt Echoformy do tekstów Adama Mickiewicza i Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Tak, to jest projekt, który zrobiłem na zaproszenie Teatru Klasyki Polskiej. Osiem utworów nagraliśmy wideo, cztery utwory są w składzie instrumentalnym, a cztery utwory wokalno-instrumentalne śpiewane przez Basię Pospieszalską. I znowu ten romantyzm. To było zamówienie, ale ten Mickiewicz grał w tobie? Ach, no przecież... Ach. Przecież, co prawda ten tekst jest taki niepopularny w tym sensie, że ja o tym tekście też dopiero niedawno się dowiedziałem. Jakoś nie istnieje w, w planach nauczania, w, w szkołach, a myślę, że jest taki mistyczny. Czy muzyka taka nowoczesna, jazzowa, głęboka, połączona z tekstem, bo jak to mówisz, z tekstem mistycznym, lekko przypominanym w szkołach o profilu humanistycznym może być szansą dla młodych ludzi, żeby zainteresować ich czymś, co jest dobre w formie i w treści, wśród natłoku różnych propozycji muzycznych. Tak, ale to nie tylko młodych ludzi, nie tylko osoby, które się uczą. Myślę, że dla starszych osób również może to być bardzo, bardzo interesujące, ponieważ ten tekst jest też trochę jakby aktualny dzisiaj. I myśli Mickiewicza, on to pisał po wyjeździe z Polski, po powstaniu styczniowym, z tego co wiem, już pisał to w Paryżu, bolejąc nad historią naszego kraju. Myślę, że język i jego myśli w tym dziele są bardzo inspirujące. Na zamknięcie Zaprezentujemy Państwu utwór instrumentalny zatytułowany Pielgrzymi. Ale to nie wszystko, ponieważ możemy czekać na płytę. To nie jest pewne jeszcze. Jest szansa, to może... że płyta z tym programem ukaże się jeszcze w tym roku. To może powiem inaczej. Marzy nam się, żeby ukazała się płyta z tym programem. A, to ja też, to też moje marzenie. <śmiech> A zaprezentujemy Państwu utwór pielgrzymi. No i kiedy już będzie ta płyta to wtedy wrócimy do takich muzycznych Twoich spotkań z Barbarą Pospieszalską i z tekstami Baty Mencel, między innymi z utworem. Sny. My dzisiaj tego utworu już nie będziemy prezentować, bo ono nam się troszeczkę właściwie nie zmieści przy okazji to wszystkich. To go. go na później. Ale przesuniemy go na później i już rzucamy państwu hasło, że można go odsłuchać. Trzeba tylko dobrze poszukać. On jest i zachęcam, bo jest to absolutnie zjawiskowy utwór i muzycznie, i tekstowo. Bardzo no dziękuję w wykonaniu Basi Pospieszalskiej. A na zamknięcie naszego spotkania pielgrzymi z Księgi Narodu Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza z muzyką Joachima Menzla. Bardzo pięknie ci dziękuję. To ja dziękuję. Bardzo za, dziękuję. Za to spotkanie. No i przypominam, dzisiaj rozmawialiśmy o płycie, głównie o premierowej płycie etno machina. Tych utworów jest 12 i naprawdę jest czego słuchać dziękujemy Ci pięknie. Dziękuję.